To są informacje Polskiego Radia 24. Irańczycy zaatakowali tankowiec w ciśnienie Ormus. Nie ma informacji, my ktoś ucierpiał. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zonda Krypto. Jej klienci mogli stracić nawet 350 milionów złotych. Część mieszkańców Augustowa pozostaje bez wody w kranach. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli. Minęła godzina 13. Radosław Siennicki, zapraszam. W Cieśninie Ormus Irańczycy zaatakowali przepływający tankowiec. Poinformowała o tym brytyjska agencja morska. Według relacji kapitana do statku podpłynęły dwie łodzie irańskiej gwardii rewolucyjnej, a ich załoga otworzyła ogień. Nie ma informacji, by w wyniku ataku ktoś ucierpiał. Cieśnina Ormus była otwarta przez zaledwie kilkanaście godzin. Rano Iran znów ją zablokował. To reakcja na trwającą amerykańską blokadę irańskich portów oraz zapowiedzi Donalda Trumpa, że nie zdejmie jej, póki umowa z Irańczykami nie zostanie w 100% sfinalizowana. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach w audycji Świat24. Ponad 350 milionów złotych mogły stracić osoby, które zainwestowały na giełdzie zonda krypto. W związku z rosnącą liczbą poszkodowanych osób prokuratura wszczyła śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Premier Donald Tusk mówi, że poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób. Wczoraj Sejmowi nie udało się uchylić prezydenckiego weta do ustawy regulującej i kontrolującej rynek kryptowalut. Z raportu przygotowanego przez prokuraturę wynika, że w ciągu trzech lat doszło do prawie miliarda dwustu milionów przypadków wyłudzeń i przejęcia środków przez fałszywe platformy inwestycyjne. Więcej na ten temat Agata Król. Stustronicowy raport prokuratury ujawnił patologię rynku kryptowalut w naszym kraju. Od 2023 roku straty klientów przekroczyły 200 milionów złotych, a ci, którzy zdecydowali się zainwestować w zonda krypto co najmniej 350 milionów złotych. Stąd decyzja o śledztwie mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. To postępowanie dotyczy już stricte giełdy zonda krypto. Mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy nie mogą odzyskać swoich środków, którzy czują się poszkodowani. Stało się tak dlatego, że nie było w Polsce przepisów chroniących obywateli przed nieuczciwymi firmami. I nadal nie ma, ponieważ posłowie większością głosów zdecydowali się utrzymać prezydenckie weto do takiej ustawy. Sprawę skomentował premier Donald Tusk. To jest już zupełnie bezwstydne, jawne przyznanie się do tego, że grają na rzecz tej firmy i generalnie nieprawidłowości i ryzyk na rynku kryptowalut. Opozycja twierdzi, że cała sprawa jest cyrkiem politycznym. Agata Król, Polskie Radio. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzn, którzy z użyciem paralizatora napadli na 67-latka z Lublina. Do zdarzenia doszło na początku stycznia. Ustaliliśmy, że sprawcami było trzech mężczyzn w wieku 32, 36 i 46 lat, mówi Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. Aby dostać się do jego mieszkania, sprawcy podają się za policjantów. Kiedy ten otwiera drzwi, zostaje natychmiast zaatakowany przy użyciu tasera, a więc paralizatora. Następnie napastnicy biją go i wiążą i podczas plądrowania mieszkania udaje im się odnaleźć ukryte pieniądze, to jest ćwierć miliona złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi im do 20 lat więzienia. Część mieszkańców Augustowa co najmniej do poniedziałku nie będzie mogła pić wody z kranu. Kilka dni temu w wodociągu wykryto bakterie z grupy coli. Wczoraj pobrano kolejną próbkę wody. Wyniki badań będą znane pojutrze. Miejskie służby uspokajają, że problem dotyczy jednego punktu przy ulicy Wojska Polskiego. Wodę dostarczają miejskie służby, mówi prezes spółki wodociągi i kanalizacje miejskie Bartosz Buczyński. W tej chwili jest dostarczana ta woda, tylko ta woda lepiej, żeby jej nie spożywać i w tym miejsca jest dostarczana woda przez wodociągi jako źródło zastępcze. Pracownicy przywożą tę wodę w butelkach i mogą korzystać. W momencie, kiedy nawet się skończy ta woda, mogą zadzwonić do nas bądź udać się na stację uzdatnienia wody i taką wodę również dostaną też w woreczkach. Wody nie mogą pić mieszkańcy ulic Wojska Polskiego, Mazurskiej, Głowackiego i Kwaśnej pozostałej części gustowa Wodę przed spożyciem należy przegotować. Otwarcie sezonu wyścigowego na Torze Poznań odbędzie się zgodnie z planem. Zorganizowanie imprezy stało pod znakiem zapytania. W ciągu kilku ostatnich dni obiekt ten został bowiem zamknięty na kilkadziesiąt godzin. Powodem było stwierdzenie przez inspekcję ochrony środowiska przekroczenia norm hałasu. Po złożeniu odwołania przez zarządcę Tor Poznań znów działa, a zaplanowane na ten weekend otwarcie sezonu odbędzie się bez przeszkód, zapewnia Bartosz Bieliński z Automobil Klubu Wielkopolski. Udało nam się tą decyzję szybko uzyskać, że dalej pracujemy i możemy w ten weekend już zaprosić wszystkich na Classic Cup i na otwarcie sezonu sportu samochodowego w niedzielę. Sebastian Urbaniak z Automobil Klubu Wielkopolski przypomina, że na tym obiekcie ćwiczą służby, a także drifterzy. Organizowane są też motocyklowe i Samochodowe Mistrzostwa Polski. Ścigają się u nas też kolarze, rolkarze, więc wszystkie te dyscypliny korzystają z tej nitki toru, która no, wychowała już niejednego mistrza Polski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. O czym mówił Maciej Szefer. To były informacje Polskiego Radia 24. Niemal w całym kraju sporo słońca, więcej chmur na Lubelszczyźnie, i tam może popadać deszcz. Na termometrach od 14 stopni Celsjusza na północy, przez 16 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie. 6 minut po godzinie 13 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Świat 24. Na Bliskim Wschodzie sukcesów jest dziś tyle, że trzeba je chyba od siebie odgarniać łopatą. Sukces ogłasza Waszyngton, sukces ogłasza Jerozolima i sukces ogłasza Iran. W jednej wojnie rozejm, w drugiej wojnie rozejm, a wokół tych rozejmów politycy ustawiają swoje pomniki. Tyle, że więcej, im więcej dzisiaj słyszymy o zwycięstwach, tym więcej jest pytań. Co naprawdę zostało osiągnięte, choćby biorąc pod uwagę na to, co yy, widzę, w tej chwili na paskach telewizji, czyli kolejny atak Iranu na e, statek w Ormus. Ormuz. Kto coś ugrał, kto tylko sprzedaje swoją wersję wydarzeń czy te wszystkie sukcesy nie okażą się za chwilę bardzo kosztowną porażką? Dziś w Świecie 24 dwa fronty tej samej regionalnej wojny. Stany Zjednoczone, Iran i Izrael, Liban. Wojciech Cegielski, dzień dobry, zapraszam na weekendowy magazyn międzynarodowy Polskiego Radia 24. Świat 24 Donald Trump mówi, że porozumienie z Iranem jest blisko i że jeszcze w ten weekend obie strony miały wrócić do rozmów w Islamabadzie. Byłby to kolejny etap negocjacji po wojnie rozpoczętej 28 lutego i amerykańsko-izraelskimi nalotami na Iran i po kruchym dwutygodniowym rozejmie, który ma wygasnąć 22 kwietnia, a więc już za cztery dni. Nadal nierozstrzygnięte pozostają jednak sprawy najważniejsze. Na jak długo Iran miałby zawiesić aktywność nuklearną? Co stałoby się z zapasami wysoko wzbogaconego uranu? Równolegle że Stany Zjednoczone utrzymują blokadę irańskich portów, naciskając na pełne odblokowanie żeglugi w rejonie Ormus. I to właśnie jest ta najświeższa informacja. Iran mówi, że znów będzie blokował cieśniny Ormus, teraz atak na statki, bo Amerykanie nie zgodzili się odblokować swojej blokady wymierzonej w irańską blokadę. Naszym gościem jest teraz Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i jeden chyba z najlepiej poinformowanych w Polsce rozmówców, jeśli chodzi o Iran i jego politykę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. To zacznijmy od tego najprostszego testu. Z jakimi celami Stany Zjednoczone i Izrael wchodziły do tej wojny, a czym naprawdę, naprawdę są dzisiaj przy stole, jeśli chodzi właśnie o ten front irański? Paradoksalnie określenie w, z jakimi celami Stany i Izrael wchodziły do wojny jest jednym z tych trudniejszych pytań, gdyż te cele, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wypowiedzi prezydenta Trumpa, zmieniały się czasem niemal z godziny na godzinę. Na początku mówiono o tak zwanym regime change, czyli obaleniu władz Republiki Islamskiej i zastąpieniu jej jakimś innym systemem politycznym. To zupełnie nie wypaliło, pomimo bardzo dużych strat, w tym śmierci najwyższego przywódcy. Republika Islamska jako państwo, jako system polityczny wciąż funkcjonuje i ma się całkiem nieźle. Drugim wspominanym najczęściej celem była, było zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. No i z tym jest pierwszy problem, bo przecież ten program nuklearny został zgodnie z informacjami podawanymi przez Amerykanów zniszczony w wyniku operacji Midnight Hammer w czasie wojny dwunastodniowej. Obecne bombardowania, nawet jeśli pogłębiły degenerację irańskiego programu, nie rozwiązały problemu u zapasów wzbogaconego do 60% irańskiego uranu oraz technologii i wirówek, które wciąż bezostanie w irańskim ręku się znajdują. Więc i ten cel jest, no nazwijmy, jeśli chodzi o jego realizację, co najmniej dyskusyjny, trochę lepiej z punktu widzenia amerykańskiego wygląda, wygląda cel w postaci zniszczenia irańskiego potencjału militarnego z tym, że tutaj też. Nie jest to tak jasne, pomimo prawie 50 dni wojny, z czego 40 dni intensywnych bombardowań. Iran cały czas zachowywał zdolność do kontrataku. Przygotowywał się na kolejne tygodnie wojny i kolejne tygodnie kontrataków. Więc obniżenie potencjału militarnego Iranu, owszem, zniszczenie go. Jeszcze nie. Jeśli chodzi o rzadziej wspominany i częściej wyczytywany z pomiędzy wierszy cel, jakim było usunięcie um, zagrożenia, jakim dla, jakie dla Iranu, dla, dla Izraela stanowi Iran, to i ten cel póki co zrealizowany nie dostał. Cieśnina Ormus przed wojną była otwarta, można było nią swobodnie pływać. Teraz już jest to co najmniej bardzo utrudnione. Widzimy zatem, że Stanom Zjednoczonym jak na razie nie udało się osiągnąć prawie niczego. Co więcej, przynajmniej jeśli chodzi o Ormus, tak jak pan powiedział, cofnęliśmy się tak naprawdę do tego, co było, cofnęliśmy się nawet bardziej niż to, co było przed wojną. Ale po kolei w takim razie wyjaśnijmy Dlaczego tak jest? Yy, może zacznijmy od tego, tej kwestii irańskiego reżimu, irańskich władz. Iranem rządzili Ayatollahowie pospołu z Gwardią Rewolucyjną, czyli wojsko i Kler. E, Amerykanie w pierwszych dniach tej wojny zabili najwyższego przywódcę Iranu, Ayatollah Alego Hameney'ego. E, Iran wybrał nowego przywódcę, jego syna, Mocztabe Hameney'ego, który być może jest ranny, być może żyje, być może nie. E, w każdym razie mm, czy... Cokolwiek by wskazywało na to, co mówi Donald Trump, że to, jest zupełnie, to są zupełnie nowe władze, że nastąpiło obalenie reżimu, czy po tych tygodniach władza ajatollahów jest dziś słabsza, czy przeciwnie jest bardziej skonsolidowana, no i co z tym skrzydłem armijnym, wojskowym, czy ono też zostało osłabione w sensie tego, kto, mówiąc potocznie, trzyma łapy na tym, co dzieje się w Iranie. Absolutnie nie można powiedzieć, że nastąpiła zmiana w reżimu. Zastąpienie jednego Ayatollaha drugim, na dodatek jego synem, zdecydowanie zmianą, zmianą tego typu nie jest. Jeśli chodzi o władzę w Republice Islamskiej, to jest ona skonsolidowana jak rzadko kiedy i zanotowała w wyniku tak zwanego gromadzenia się wokół flagi bezprecedensowy w ostatnich nawet nie tyle miesiącach, co latach wzrost poparcia. Skrzydło, skrzydło militarne władz się rzeczy się wzmocniło, jak to w każdym przypadku każdej wojny, to najwięcej do powiedzenia mają oczywiście mundurowi, i tak jest w tym przypadku, aczkolwiek. Nie oznacza to osłabienia władzy w duchownych. Republika Islamska jest wciąż i systemem politycznym bardzo mocno zideologizowanym i na razie nic nie wskazuje na to, by miało się to zmieniać. No dobra, no to jeśli mamy reżim, w którym nie zmieniło się de facto nic poza nazwiskami, to w takim razie druga rzecz, czyli atom, o czym pan już wspomniał. Obietnica Donalda Trumpa wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego. Przypomnijmy, tylko nie chcę być złośliwy, ale w czerwcu ubiegłego roku, kiedy tak mieliśmy dwunastodniową wojnę, Amerykanie i Izrael mówili, że całkowicie wyeliminowali zdolności Iranu do produkcji bomby atomowej. No i teraz eliminują je w drugi raz, więc albo ocena, którą nam przekazano, ocena z czerwca jest no, nieadekwatna do, była nieadekwatna do stanu faktycznego, albo Irańczycy dokonali naprawdę cudu technologicznego, cudu inżynieryjnego, jeśli w ciągu kilku miesięcy ten program nuklearny i związane z nim obiekty odbudowali. Tutaj raz jeszcze podkreślę, kwestia obiektów związanych z irańskim programem nuklearnym jest wbrew pozorom że nie tyle drugorzędna, co wtórna, wobec kwestii daleko ważniejszej, jaką jest posiadanie przez Iran technologii, posiadanie przez Iran know-how i pomimo również ofiar bardzo szerokich kadr naukowców, które są zdolne kontynuować ten program nuklearny. Jest ich na tyle dużo, że no nie da się ich wszystkich wydron wydronować. No i do tego wciąż najważniejszą pierwszorzędną z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i Izraela, jest kwestia posiadanego przez Iran zapasów wzbogaconego uranu. To jest w tym momencie kwestia, wokół której obraca się cały irański program nuklearny i związany z nim negocjacje. Czyli te 440, mniej więcej, 440 kg, co do których wczoraj wieczorem Donald Trump mówił, że Iran zgodził się to przekazać, oddać. No tyle tylko, że Irańczycy pytani o to, czy przedstawiciele władz mówią, że nic o tym nie wiemy. Podejrzewam, że ten chaos informacyjny wynika z krótkiego, krótkiego, stanu skupienia uwagi prezydenta, który z przedstawianych mu raportów na temat negocjacji wybiera sobie albo co gorsza, zapamiętuje tylko takie bardzo wygodne dla niego rzeczy i tłumaczy sobie tłumaczy sobie wszystko in plus. Czyli jak usłyszał, że Irańczycy ewentualnie za bardzo daleko idące koncesje mogliby rozważyć opcję oddania tego zapasu uranu, przetłumaczył sobie, jako Irańczycy zgodzili się, zgodzą się oddać uran. No i do tego trzeba też pamiętać, że bardzo wiele z wypowiedzi polityków i tutaj prezydent Trump nie jest wyjątkiem, tak naprawdę idzie na użyty na użytek wewnętrzny, na użytek obecnego i potencjalnego wyborcy, więc z dużą szczyptą soli przyjmuje wszystko, co wypływa i z Waszyngtonu, i z Teheranu. To ten bilans, bilans wojskowy, teraz spróbujmy króciutko podsumować, czy z tego wojskowego punktu widzenia Iran te, tę wojnę przegrał, czy wszystkie zapasy rakiet, broni, samolotów, ym, okrętów, tak jak mówią Amerykanie, zostały już zatopione, zniszczone, czy raczej po prostu został Iran bardzo mocno uderzony, ale nie został pokonany? Akurat w tym wypadku w, w Twitterze, w komunikatach prezydenta Trumpa jest sporo prawdy. Faktycznie praktycznie cała irańska flota, w szczególności większe jednostki zostały zatopione lub bardzo mocno uszkodzone ale ta flota nigdy nie przedstawiała jakiejś naprawdę realnej wartości bojowej i nie była w irańskiej strategii przewidywana jako coś, coś istotnego. Tak, Gdyby się przyjrzeć dokładniej irańskiej flocie, to wyjąwszy kwestie, kwestie kontroli nad cieśniną, wyjąwszy kwestie walki z przemytem. i Przemycania również, bo bardziej tym czasami się zajmuje, to w, m, flota irańska była takim kłopotliwym spadkiem po mocarstwowych ambicjach szacha. Duży kraj m, z flotą w spadku, no jakąś tą flotę musiał mieć, no to ją trzymał. Irańskie lotnictwo m, to trochę inna sprawa, ale i w tym przypadku jego zniszczenie m, m, niecałościowe, bo kilkanaście, kilkanaście samolotów Iranowi jeszcze. Zostało w tym jeden, co najmniej jeden, już można chyba powiedzieć, zabytkowy F4. Przepiękny, przepiękny samolot, którego jednak miejsce jest raczej w muzeum, a nie na polu walki. To lotnictwo również nie przedstawiało jakiejś, jakiejś realnej wartości bojowej i w, i w jego przypadku Irańczycy również po części, w, kolokwialnie mówiąc, machnęli ręką na jego, na jego rolę, skupiając się na blokadzie ciśniny Ormus, rakietach i dronach. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Zatopienie irańskiej floty jest niewątpliwie pewnym sukcesem, ale nie jest istotne strategicznie z irańskim lotnictwem. Podobnie to, co jest kluczowe, tutaj, jedyne dwie ważne rzeczy, to to, czy Iran jest w stanie blokować cieśninę Ormus, pomimo braku dużych jednostek nawodnych floty. Jak widzimy na przysłodowym, załączonym obrazku, jest. I czy Iran jest w stanie wciąż kontratakować cele w Zatoce Izraelu. Sytuacja sprzed zawieszenia broni jasna nam pokazała, że nie tylko jest w stanie, ale ma zaplanowaną tą kampanię na co najmniej, co najmniej kilka tygodni. Potencjał militarny Iranu zdecydowanie zniszczony nie został. Iran został, został bardzo mocno obity ale póki co nawet nie tylko nie znokautowany, ale używając tej metafory bokserskiej, nawet nie został jeszcze posłany na decyzję. Mm -hmm. To w takim razie cieśnina Ormus, czyli między innymi to, o czym mówimy w ostatnich minutach. Przypomnę tylko e, państwu, którzy może nie do końca się interesują tym kawałkiem świata. Cieśnina Ormus to jest takie wąskie gardło, przez które przechodzi jedna piąta światowych zapasów ropy oraz gazu LNG. E, Polska akurat nie importuje ropy, która przepływa przez Ormus, ani irańskiej, ani innej. No ale jak to w e, przypadku rynków globalnych, jeśli e, cieśnina Ormu zostanie przez Iran zamknięta de facto, czyli e, Irańcy, Irańczycy straszą, że zbombardują każdy statek, który tamtyny przepływa, no to ceny e, ropy skaczą, a jak ceny ropy skaczą, to już idzie do mino, czyli e, skaczą c, e, ceny ropy z innego źródła, plus oczywiście każda inna cena. I to jest bardzo duży kłopot także dla do, do Donalda Trumpa. E, z drugiej strony, ja dzisiaj jadąc do pracy widziałem na jednej ze stacji benzynowych, cenę 5,90 i 98 bodajże. No i to był widok y, niespotykany chyba od 28 lutego. W każdym razie, na czym my stoimy, jeśli chodzi dzisiaj o cieśninę Ormus? Jeszcze biorąc pod uwagę te informacje z ostatnich minut y, o tym, że Iran mówi, że znów kontroluje cieśninę Ormus, bo nie tylko chyba ja, ale już y, y, bardzo wiele osób się pogubiło, zwłaszcza jeśli y, Iran blokował cieśninę Ormus, a Amerykanie zapowiedzieli, że będą blokować blokadę Iranu. Tak, no jest to bardzo patowa sytuacja. Tutaj mamy w, jak w, w, w bajce złapał kozak Tatarzyna, tatarzyn za łeb trzyma. Iran. Jeszcze wczoraj w ustami swojego ministra spraw zagranicznych wydał komunikat mówiący o odblokowaniu Ciśniny, przywróceniu przy na niej żeglugi, oczywiście tylko przez korytarze irańskie, tylko dla statków cywilnych i tylko jednak za pozwoleniem i pod kontrolą strony irańskiej. Miało to być najprawdopodobniej ustępstwo Iranu, gest dobrej woli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 stanu pierwotnego, czy znaczy pierwotnego sprzedwczoraj, z, z, z czyli dalej blokujemy cieśniny i nic nie może tamtędy wpływać. Pojawiły się informacje jeszcze do uszczegółowienia, że dwa statki próbujące przepłynąć cieśniny Ormus, poza tym wyznaczonym przez Irańczyków korytarzem, zostały zaatakowane i trafione dronami lub rakietami. Więc kontrola irańska nad cieśniną wraca, co, znając, znając życie, biorąc pod uwagę dodać czasowe schematy, spowoduje znowu skok cen ropy naftowej. Czyli, czyli na czym stoimy, jeśli chodzi dzisiaj teraz o 13:23? Cieśnina Ormus jest zamknięta, czy nie jest zamknięta, a jeśli zamknięta, to przez kogo? Przez Stany Zjednoczone czy przez Iran? W tym momencie jest zamknięta albo domykana przez, przez Iran. Przy czym warto zaznaczyć, że tutaj, żeby nie wprowadzać w błąd słuchaczy, skrótami myślowymi słuchaczy, blokada nie oznacza, czy zamknięcie nie oznacza jakiejś fizycznej Bariery obecności irańskich statków w tej cieśninie, czy czegoś takiego. Ta blokada, to zamknięcie oznacza groźbę Iranu, groźbę zaatakowania każdego statku, który, który będzie próbował tą cieśninę przepłynąć. I w tym momencie ta groźba znowu wróciła, Iran ją zrealizował i, i ruch w cieśninie znowu zostanie zatrzymany. I przypomnijmy Pańskie wcześniejsze słowa. Przed wojną cieśnina Ormuz była całkowicie otwarta. To a propos dokonań e, Amerykanów i Izraela, jeśli chodzi o światową gospodarkę e, w tej wojnie. E, to chciałbym teraz zapytać o grupę, która wydaje mi się największą, największymi przegranymi tej wojny, czyli o irańskie społeczeństwo. Iran... Jeszcze do niedawna żył, czy też Irańczycy, żyli protestami przeciwko drożyźnie. To jest styczeń, to jest początek lutego. Wtedy Donald Trump mówił, że przyjdziemy wam z pomocą. Sugerował, że syn Szacha, który nie jest jakoś bardzo popularny w Iranie, zostanie zainstalowany wręcz na tronie. Czy wojna pomogła reżimowi zamknąć społeczeństwo w tej logice obrężonej twierdzy? Czy wojna pomogła de facto reżimowi zdusić... Wszelkie aspiracje wolnościowe, no, czy wszelkie. Yy, a społeczeństwo będzie miało się jeszcze gorzej niż nawet nie przed wojną, ale przed tymi protestami? Zdecydowanie tak. W tym momencie, w tym momencie władze mają yy, tak naprawdę dwie wymówki, dwa argumenty bardzo istotne w ręku. Po pierwsze, mogą wszystkie yy, problemy gospodarcze zwalczać na zniszczenia wojenne i połączone z sankcjami. Czyli krótko mówiąc, to nie nasza wina. Gdyby nie sankcje i wojna, to wszyscy bylibyście bogaci i opływali w luksusy. No i druga, dużo bardziej istotna rzecz to to, że w tym momencie wszystkie protesty, bez względu na ich podłoże, bez względu na ich przyczynę, mogą zostać przez władze określone jako, zagran... jako, jako zagraniczna interwencja, protestujący jako zagraniczni agenci wpływu, nie mający z demokracją Iranem wolnością nic wspólnego, a dążącymi tylko i wyłącznie do realizacji interesów Stanów Zjednoczonych i Izraela. No i w takiej sytuacji już nie ma mowy o jakimś dyskutowaniu z protestującymi, które chociażby postulował prezydent Pezeszkan, bo z wrogami się nie dyskutuje, z zagranicznymi agentami się nie dyskutuje, ich się po prostu zwalcza. I zresztą już kilka kilkakrotnie od czasu rozpoczęcia wojny irańscy oficjele, w szczególności przedstawiciele MSW, i gwardii zapowiadali, że właśnie wszelkie protesty w czasie wojny będą potraktowane jako, jako zdrada i odpowiednio ukarane. Ten nacisk na społeczeństwo został zwiększony i prawdopodobnie przez dłuższy czas się utrzyma. To w takim razie zapytam, to, to najtrudniejsze chyba pytanie, co będzie dalej? Jakie myśli pan są najbardziej takie realne scenariusze na następne dnie, jeśli chodzi zarówno o to, co się będzie działo na tym froncie wojennym, jak i to, co będzie działo się... Z, z Iranem od razu jedną rzecz możemy myślę śmiało odrzucić, żadnej zmiany władzy jak na razie nie będzie jeśli się nic nie wydarzy, nie, nie będzie żadnego przewrotu o 180 stopni, no bo, bo jak sam pan powiedział reżim wcale nie został osłabiony, a przede wszystkim nie został wymieniony. Co będzie w takim razie dalej? Sytuacja jest bardzo dynamiczna, żeby to delikatnie ująć i bardzo mocno się zmienia najprawdopodobniej strona amerykańska dzięki specjalnym relacjom wiążącym prezydenta Trumpa z premierem Netanyahu, często zmienia swoje stanowisko jeszcze w trakcie negocjacji i wycofuje się z powziętych ustaleń. Najprawdopodobniej właśnie taka sytuacja miała miejsce w przypadku blokady irańskich portów. Ale jest mimo to duża szansa na to, że w ciągu najbliższych dni, jeszcze w czasie trwania tego zawieszenia broni, czyli do wtorku, dojdzie do drugiej, rundy, do, do drugiej rundy negocjacji między Stanami a stroną irańską. I teraz będzie taki łańcuch, jeśli... Jeśli do tych rozmów dojdzie, to prawdopodobnie nie dojdzie do przełomu w drugiej rundzie, ale zostanie zaproponowane i zaakceptowane przedłużenie rozejmu podczas którego podczas na kolejne dwa tygodnie do miesiąca. I w tym czasie prawdopodobnie dojdzie do podpisania jakiegoś ramo ramowego porozumienia między Stanami i Iranem, które będzie kończyło wojnę i tworzyło ramy dla dalszych negocjacji mających doprowadzić do no, czegoś na kształt drugiego JCPOA, drugiej umowy nuklearnej alternatywą dlatego no, mimo wszystko dość optymistycznego scenariusza jest wznowienie walk już we wtorek i w, no, groźba już coraz bardziej realna dla światowej ekonomii. Póki co wykorzystujemy rezerwy, wykorzystujemy narzędzia umożliwiające kontrolę cen, ale jeśli blokada cieśniny się przedłuży, to po prostu pojawią się na rynku bardzo poważne niedobory surowców i to nie tylko ropy i gazu, ale również nawozów, aluminium, helu i tym podobnych kluczowych, kluczowych surowców. Innymi słowy, cieszmy się z tego 5,98, bo to może potrwać krótko. Cieszmy się, jeśli możemy lecieć samolotem, bo już wkrótce mogą skończyć się zapasy paliwa. I cieszmy się, że żywność jest w takich cenach, jakich jest, bo to wkrótce może się zmienić. Czy dobrze myślę? Zgadza się i w, w, miejmy nadzieję, że jednak po jednej i drugiej stronie swego rodzaju rozsądek zwycięży i jednak zdecydują się na zawarcie porozumienia. Bardzo dziękuję o tym wszystkim, co realnie udało się Amerykanom i Izraelowi w Iranie albo co udało się Iran Iranowi w tej wojnie. Rozmawialiśmy z Marcinem Krzeżonowskim, doktorem Marcinem Krzyżanowskim, orientalistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a my pozostajemy na Bliskim Wschodzie, ale już za moment przeniesiemy się na drugi front tej samej wojny. Autopromocja.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 I tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam, Tomasz Sajewicz. Autopromocja. 13:31. Świat. 24. Na drugim froncie wojny na Bliskim Wschodzie wszedł w życie dziesięciodniowy rozejm między Izraelem a Libanem, który według Stanów Zjednoczonych może zostać przedłużony za zgodą obu stron. Ten front wybuchł 2 marca, dwa dni po nalotach na Iran i według danych libańskich zabił już ponad 2000 osób i wypędził z domu ponad milion mieszkańców. Izrael wstrzymał ofensywę, ale utrzymuje wojska do 10 kilometrów w głąb południowego Libanu. Porozumienie nie przewiduje rozbrojenia Hezbollahu, a sam Hezbollah rozejmu publicznie nie poparł. W Izraelu rośnie przy tym polityczna presja na premiera Beniamina Netanyahu. W ostatnich badaniach większość respondentów była przeciw obcięciu objęciu Libanu, li, Libanem. Yy, objęciu rozejmem Libanu, tak to chciałem powiedzieć, a notowanie premiera po tygodniach wojny spadły. Hezbollah, przypomnijmy, to wspierana przez Iran szyjska organizacja zbrojna i polityczna od lat traktowana w Izraelu jako jedno z największych zagrożeń na północnej granicy. To ugrupowanie, które wielokrotnie ostrzeliwało Izrael i które dla wielu Izraelczyków jest symbolem tego, że Iran ma na ich granicy własne ramię militarne. Naszym gościem jest teraz Agnieszka Zagner, dziennikarka tygodnika Polityka od lat opisująca Izrael i Bliski Wschód. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od prostego bilansu. To w ogóle ta rozmowa ma być takim trochę bilansem tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich półtora, w ciągu półtora miesiąca. Co Izrael realnie osiągnął w Libanie przez te półtora miesiąca? Zacznę może od końca, to znaczy od wczoraj. Wczoraj było niesamowite wystąpienie Benjamin Netanyahu Niesamowitość tego wystąpienia polegała na tym, że on dwukrotnie użył słowa szczerze. I szczerze powiedział, że po pierwsze cele Izraela nie zostały osiągnięte w Libanie, a ponadto powiedział, że owszem, izraelska armia ma jeszcze jakieś tam e, rzeczy, które może wykonać, żeby, nie wiem, zniszczyć e, potencjał rakietowy czy dronowy będący w dyspozycji Hezbollahu, ale znowu, szczerze mówiąc, nie stanie się to jutro. No i to właściwie obrazuje y, to, co Izrael ugrał, albo raczej I To jest odpowiedź na moje pytanie. To jest właściwie odpowiedź na twoje pytanie, bo to jest właściwie odpowiedź na to, co Izrael ugrał, a właściwie to, czego nie ugrał w Libanie. Bo y, mo można popatrzeć tak, to znaczy optymistyczny obraz jest taki, że izraelska armia weszła z ofensywą lądową na teren Libanu. Dzisiaj zajmuje, powiedzmy, kontroluje taki pas w odległości od granicy z Izraelem mniej więcej 6 do 8, być może w porywach do 10 kilometrów, który wydaje się jest taką... Takim, takim pasem buforowym, takim pas pasem bezpieczeństwa, pasem... tak, żeby rakiety nie doleciały, żeby nie, dolecia żeby, żeby nie doleciały rakiety, zwłaszcza żeby też chronić własną artylerię i tak dalej. Czyli trochę, przepraszam, że dzisiaj wtrącę, trochę to samo, co zrobiono w Gazie. Ta izraelska nowa tak zwana strefa w Gazie też, mam wrażenie, jest takim pasem buforowym, że tą granicę trochę odsunę, czy od siebie powiem, będzie bezpieczna. Powiem więcej. W Izraelu całkiem na serio i całkiem wprost wy wygłaszane są po poglądy na przykład ustami, nie wiem, Bezalela Smotrycha, czy nawet ministra obron obrony Izraela, którzy uważają, że w Libanie powinien być zrealizowany właśnie scenariusz z gazy, czyli... Oni nawet w, w, w tych pierwszych, w czasie wojny, w pierwszych takich deklaracjach mówili o y, granicy na rzece Litanii, czyli to jest około 40 kilometrów od granicy z Izraelem. To w zasadzie wydaje się mało możliwe do utrzymania, ale teraz pytanie, co będzie w ogóle z tą strefą buforową, dlatego że z kolei po drugiej stronie, czyli rząd libański, już nawet nie Hezbollah, no bo właściwie przecież Izrael nie negocjuje bezpośrednio z Hezbollahem, tylko negocjacje toczą się z rządem libańskim i rząd libański jest w bardzo trudnym położeniu. Dlaczego? Dlatego, że miało dojść chyba w czwartek do bardzo szumnie zapowiadanej przez Trumpa rozmowy między prezydentem Libanu a premierem Netanyahu. No tylko tak się zdarzyło, że prezydent Libanu odmówił sięgnięcia po telefon i wykonania tego historycznego i symbolicznego bardzo gestu. Dlaczego? Dlatego, że on sam jest w bardzo trudnym położeniu, dlatego, że skonsultował tę sprawę, czyli czy ma zadzwonić, czy nie zadzwonić do premiera izraelskiego i na przykład od y, przewodniczącego parlamentu y, libańskiego, który jest szyitą i który reprezentuje ugrupowanie Amal, y, które bardzo ściśle współpracuje z Hezbollahem, usłyszał, że absolutnie ma tego nie robić. To znaczy prezydent y, Libanu jest trochę między młotem a kowadłem. Ja mam wrażenie, że on by w sumie może bardzo chciał y, zawrzeć Pokój, czy jakieś bardziej trwałe porozumienie z Izraelem. Natomiast on wie, że gdzieś za jego plecami są siły, które mogą wywołać rzeczy dramatyczne w samym kraju, włącznie z wojną domową. Bo powiedzmy, przypomnijmy słuchaczom, Liban to jest taka mieszanka etniczna, która składa się no, w, du w dużym skrócie z sunnitów, szyitów, chrześcijan. Szyici to między innymi właśnie Hezbollah. To, to wygląda między innymi tak, że m, prezydentem jest zawsze Chrześcijanin, mhm. przewodniczący parlamentu, tak jak mówiłeś, zawsze szyita, a sunnita jest premierem. Ten, ten podział władzy. I druga rzecz, która jest tutaj, myślę, istotna, taka gwiazdka, Hezbollah to nie Liban, to znaczy Hezbollah jest de facto trochę takim państwem w państwie. Absolutnie to jest państwo w państwie z własną, regularną armią w liczebności przewyższającą w ogóle armię libańską, w której notabene też są szyici i mniej więcej ta liczebnie, ten pro, pro, procentowo szyici w libańskiej armii od, odpowiadają y, po, y, jakby procento, procentowemu udziałowi szyitów w całym społeczeństwie libańskim, to jest około 30%. Y ale niemniej to jest y, y, liczba, czy to są liczby, z którymi również musi się liczyć ktoś taki jak prezydent kraju, któremu y, na pewno zależy przede wszystkim na y, stabilności i zachowaniu integralności kraju. I teraz tak, y, z tych publicznych wypowiedzi prezydenta Auna wynika, że on y, przede wszystkim dość twardo stawia y, y, właśnie kwestie suwerenności integralności kraju, co by, co by raczej oznaczało, że nie jest do przyjęcia dla rządów w Bejrucie, no właśnie okupacja izraelska południa Libanu. Natomiast jak popatrzysz na drugą stronę, czyli na to, co dzieje się w samym Izraelu i to, w jaki sposób armia na przykład komunikuje swoje cele, czy kolejne ruchy, tak. kolejne no posunięcia. Ewidentnie mhm. wygląda na to, że wycofanie się z tych terenów jest ostatnią rzeczą, na, na którą oni mają ochotę. Oczywiście możesz powiedzieć, że jeżeli będzie jakieś porozumienie, to w warunkach tych porozumienia może być oczywiście gdzieś tam na końcu to wycofanie, ale w tej chwili to się po prostu wydaje mało realne. To prawie jak z rozejmem w gazie. Jeść i jedna strona zrobi to, to druga strona zrobi to, mija już prawie pół roku i dalej nic. Ale absolutnie tak, dlatego wydaje mi się, że do, do, do pewnego stopnia te dwie areny, znaczy porównanie tych dwóch aren y, przy zachowaniu oczywiście proporcji, to znaczy jednak... Mm, Hamas to nie Hezbollah, chodzi Hez o siłę militarną na przykład. Proszę. Tak, i jednak przebieg wojny w Gazie y, no, jednak był trochę inny niż przebieg wojny w Libanie, Chociaż też nie chciałabym tego y, tak bardzo porównywać, no bo jak spojrzysz na liczby, to 20% populacji Libanu musiało opuścić swoje domy. Widzę, że w ostatnich godzinach tam się zaczęły jakieś nieśmiałe próby powrotu y, mieszkańców y, południa do swoich domów, ale w tej chwili widzę, że y, armia y, izraelska przynajmniej zapowiada, że będzie blokowała takie, y, takie próby. No więc wiesz, to jest też pytanie w ogóle, na ile ten ro rozejm, który w tej chwili rzeczywiście trwa się utrzyma. I ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja mam wrażenie, że ten rozejm jest on bardzo, bardzo, bardzo nie na rękę, by nie minął inny ten jachu, który właśnie przyznał to, co przyznał, o czym mówiłam na początku. Ale e, ponieważ wszyscy mają świadomość, że on został do niego zmuszony. I oczywiście można powiedzieć tak, że został zmuszony przez Trumpa, z którym musi grać w jednej drużynie. Ale tak naprawdę nie został zmuszony przez Trumpa, tylko został zmu zmuszony przez reżim lachów w Teheranie, którzy naciskali na Trumpa, aby jednak te dwa porozumienia, czyli porozumienie z Iranem i porozumienie z Libanem, jakby potrafiły jedną częścią. Były tak. jedną częścią. To, jest ta, to są te. te, te... Rzeczy, które pamiętamy jeszcze z tego, z tego pierwszego momentu wejścia w życie o rozejmu, kiedy Izrael mówi tak, super, że jest rozejm między Izraelem a Iranem, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale w Libanie ten rozejm nie obowiązuje. Iran mówi, a właśnie, że obowiązuje. I skończyło się na tym, że Iran zmusił Trumpa, żeby ten zadzwonił do Netanyahu i powiedział mu, masz przestać w Libanie. Ponadto Izrael się szykował na bardzo długą wojnę w Libanie. Chociaż było już w pewnym momencie wiadome, bo to w zasadzie zostało ogłoszone przez um, oficerów izraelskiej armii, że nie jest możliwy osiąg do osiągnięcia cel, jaki jest właściwie kluczowy z punktu widzenia mieszkańców Izraela, ale również samego Netanyahu, czyli rozbrojenie Hezbollahu bez okupacji całego kraju. No, nie by, znaczy scenariusz okupacji całego Libanu w zasadzie nie wchodził w grę od początku, więc cel, jakim jest rozbrojenie Hezbollahów, w tej chwili w zasadzie wszyscy mogą o tym zapomnieć. Chodziły takie słuchy, że być może właśnie tym, tym powodem, dla którego Netyniahu tak łatwo przystał na... Mm, tą presję Trumpa, aby się zgodzić na y, rozejm z Libanem, było to, że amerykański prezydent miał mu obiecać, że jakoś amerykańskie wojska włączą się w, roz, w proces rozbrajania, ale szczerze mówiąc, ja nie, nawet sobie nie wyobrażam, jakby to miało wyglądać. Lądowanie amerykańskiego desantu w Libanie. Desantu tak? w Libanie, a następnie odbierania broni e, e, członkom Hezbollahu. No to, to po prostu wydaje się to kompletnie postawione na głowie i moim zdaniem to, to były jakieś plotki, z których tak naprawdę niewiele, niewiele wynika. No więc sytuacja jest dość w tej chwili niepewna, mam wrażenie. Czyli innymi słowy, Hezbollah e, oczywiście w, jeszcze nie w czasie tej wojny, ale w czasie poprzedniej konfrontacji Izrael wybił niemal wszystkich ważnych dowódców Hezbollah, ale na ich miejsce są nowi. E, niezależnie od tego, o jakich liczbach mówimy, jeśli chodzi o bojowników, Przypomnę tylko sytuację w Gazie. Izrael szacował, że przed wojną było 30 tysięcy bojowników Hamasu. W przypadku Hezbollahu to jest oczywiście dużo więcej, ale chodzi o, mi o sam mechanizm. Tysiąc, tak? Tak. Mhm. W Gazie Izrael zabił mniej więcej 20 tysięcy 20 bojowników Hamasu, czyli z 30 tysięcy zrobiło się 10, po czym wojna spowodowała, że kolejnych 10 tysięcy osób wstąpiło do Hamasu. Z tych 30 tysięcy zatem zrobiło się 10, ale potem 20 Rozumiem, że w przypadku Hezbolla'chu z różnicami, jeśli chodzi o liczbę, ale mechanizm pewnie jest podobny. Podobnie. Tu są dwie rzeczy. Rzeczywiście ta wojna pokazała, że ta słynna strategia Izraela wypracowana w latach 70., czyli likwidacji e, szefów organizacji, zresztą to, to Izrael ma bardzo długą e, e, historię, prawda? Przecież pamiętamy Szejka Jasina, czyli szefa Hamasu, pamię pamiętamy nieudany zamach na e, Heledę Michela e, i tak dalej, i tak dalej. I się okazywało zawsze w historii, tym razem się chyba też tak okazuje, że że wyeliminowanie szefa czy przywódcy danej organizacji nie przynosi y, przełożenia w postaci y, zniszczenia tej, y, tej organizacji i tak jest podobnie. Z tym, że oczywiście Izraelczycy twierdzą, że mimo wszystko zadali pewien, pewien cios, osłabili Hezbollah. No ale co z tego, że osłabili? Kiedy nawet oni mówią, tak, moim zdaniem są to zbyt optymistyczne założenia nie wiem, 60, może nawet więcej procent, o 60 być może więcej procentach zniszczenia sił militarnych Hezbollahu. Kiedy i być może jest trochę racji w tym, że osłabiony Iran będzie miał mniejsze możliwości, nie wiem, pomocy w odbudowie na przykład Hezbollahu, mniej pieniędzy, prawda? Mniejsze możliwości logistyczne itd. itd. Ale mimo wszystko ogłoszenie, ogłoszenie, Śmierci Hezbollahu w tej chwili jest co najmniej przedwczesne. Oni nadal dysponują tysiącami rakiet, tysiącami, dziesiątkami tysięcy bojowników, więc no to patrząc pod tym względem, no to jakby daleko jest do osiągnięcia celu, jakim byłoby rozbrojenie, czy pokonanie, czy zniszczenie Hezbollahu, co przecież przyświecało prześwie de facto yy, premierowi, yy, premierowi yy, Netanyahu. No więc właśnie i o tym, że Netanyahu, yy, teraz jeszcze chciałbym wrócić do jego postaci. Człowiek, który yy, rządzi Izraelem z małymi przerwami od 30 lat, człowiek, który postawił sobie za cel swojej polityki wyeliminowanie wrogów Izraela, przede wszystkim Iranu. Niewyeliminowanie w sensie z, wyeliminowanie zagrożenia ze strony Iranu, wyeliminowanie Hamasu, Hezbollahu. Człowiek, który ma na koncie sprawy korupcyjne z chwilą, gdy przestanie rządzić krajem te sprawy pewnie wrócą do sądów i on po prostu pójdzie do więzienia. To proces cały czas się toczy. Proces, tak? no, to chodzi tu o kwestię immunitetu, mm -hmm. prawda? jeśli tak. zmienią się władze. I teraz tak, mamy jesienią wybory parlamentarne, które jak na razie według różnych sondaży Netanyahu przegrywa. Wojna zawsze była dla niego tym paliwem, kiedy rosły mu słupki. W jakiej jest tym dzisiaj razem. sytuacji? Nie tym razem. Ja spojrzałam na ostatnie sondaże. Jego koalicja ma 51 mandatów w 120-osobowym knesecie, co jest... O, yy, 10 jeden, za mało. O 10 za, za mało, żeby rządzić. Ym, blok y, przeciwny też nie jest tak wesoło, bo wprawdzie zdobywa nominalnie więcej mandatów, ale bez wejścia do koalicji partii arabskich, y, które w tym sondażu miały 9 mandatów, w zasadzie nie, mają, nie, nie ma ten blok szansy na rządzenie. Więc, e, jeśli by Niamy Netanyahu spodziewał się, że sukces, i w Iranie, i w Libanie, przyniesie mu wzrost, um, y, są, wzrost poparcia, przynajmniej sondażowego. Oczywiście miał do tego prawo, tylko problem jest taki, że ani w Iranie, ani tym bardziej w Libanie, Izrael nie odniósł zasadniczego sukcesu, a mówiąc krótko, jeśli nie jest to sukces, to pytanie, czy nie jest to porażka. Bo jak przyglądamy się na, tak na, zupełnie na chłodno, to ustał zarówno Iran, czyli ten front irański, władzy Iranu, jak i ustał Hezbollah. I dzisiaj sytuację mamy oczywiście nierozstrzygniętą i tu, i tu, bo nie, ma, nie, nie, nie, nie znamy warunków ostatecznego porozumienia, czy w ogóle do niego dojdzie bo przecież wcale nie jest wykluczony Trump. Oczywiście to może być pozycja negocjacyjna, A Trump zapowiada, że jeśli do środy nie uda się tego porozumienia wypracować, to nawet on jest gotów znowu bombardować, prawda, Iran. No więc jakby tutaj w tej chwili no jakby on, to znaczy Benjamin Netanyahu nie może dzisiaj wyjść przed społeczeństwo izraelskie i ogłosić zwycięstwa. Co więcej, tego zwycięstwa nie czują też zwykli Izraelczycy. Inne sondaże mówią, że w zasadzie właściwie chyba tylko 10% Izraelczyków uważa, że wojna z Iranem była sukcesem, czyli 1 na 10. Jeżeli... Przy czym, dodajmy, bardzo wielu Izraelczyków, między w zależności od tego, o jakim mm -hmm. okresie mówimy, tych obu wojen z Libanem czy też tak, z popierało. 60, Absolutna. nawet 90%. Ale nawet dzisiaj oni popierają, uważają, że na przykład, nie wiem, chyba nawet 70% Izraelczyków uważa, że powinno się kontynuować wojnę z Libanem. Co więcej, wiesz, jak wiesz, ja często jeżdżę na przykład na północ Izraela i tam jest bardzo ciekawa sytuacja. Na przykład burmistrz Kiria Trzmona to jest taka mała miejscowość, no może nie taka mała, no ale na północy Izraela przy granicy z Libanem ogłosił, że w niedzielę, czyli jutro, w ramach protestu nie otworzy szkół i innych usług publicznych, mimo że właśnie dzisiaj wieczorem te restrykcje zostaną już zniesione. A on w ramach w... protestu przeciwko Prze rozejmowi. Przeciwko rozejmowi, dokładnie. To znaczy dla mieszkańców północnego Izraela nie zaszło nic, co dawałoby im poczucie bezpieczeństwa tego, że mogą spać spokojnie, że nie będzie kolejnych rakiet, które będą spadały im na głowy. Wiesz, no, jakby, znaczy, to, to jest tak, no, jak, znaczy, to, znaczy, perspektywa ludzi w tych wojnach jest y, wszędzie inna, nigdzie nie jest taka sama. Perspektywa Izraelczyków mieszkających na północy jest właśnie taka, zróbcie coś wreszcie z tym Hezbollahem, wyeliminujcie to zagrożenie, a jeśli wam się to nie udało, to ponieśliście porażkę i my się na to nie zgadzamy i nie chcemy więcej tego tolerować. Więc taki jest przekaz płynący z północy, ale nie tylko z północy, to znaczy mnie się wydaje, że ten, te, te sondaże, o których mówiliśmy, które no nie, nie, nie, nie dały tego zastrzyku w tym, w postaci wzrostu poparcia. No właśnie biorą się z tego poczucia, znaczy poczucia e, z, zawodu po prostu, że ta wojna, przebieg tej wojny, no nie wyglądał tak jak sobie wszyscy wyobrażali. E, Izraelczycy są gotowi na kontynuowanie wojny. No tylko pytanie oczywiście, co... Co na to Donald Trump, bo zdaje się, że to on w tej chwili będzie podejmował główne decyzje o tym, czy ta wojna będzie, czy jej nie będzie. Czyli sumując kwestię samego Netanyahu, yy, ta, te wojny obie że też ta duża wojna z Libanem i Iranem nie dała mu tego y, wzrostu w sondażach. Ma problem przed jesienią, będzie musiał wymyśleć inną sztuczkę, jeśli chce pozostać u władzy, ale chciałem cię zapytać właśnie o to, o czym już tu częściowo wspomniałaś, o Izraelczyku. Bo polityka to jedno, a ludzie to drugie. I oczywiście, tak jak mówisz, Izraelczycy z y, północy są skoncentrowani na Hezbollahu, Izraelczycy z południa cały czas patrzą na gazę, po prostu na, na to, skąd mogą nadać rakiety do nich. Ale co takiego zmieniło się, a może się nic nie zmieniło, może to tylko my, nam się wydaje, że coś się zmieniło. Po 7 października 23, czyli po rozpoczęciu wojny w Gazie, że Izrael, tak mi się wydaje, Izraelczycy aż tak nie byli, nie byli aż tak radykalni. Nie było aż takiego patrzenia, że nasze władze czy nasze wojsko muszą zrównać z ziemią Gazę, muszą zrównać z ziemią Liban. No właśnie, to znaczy ja mam wrażenie, że po 7 października właściwie zmieniło się wszystko. E, zmieniło się nastawienie przede wszystkim ludzi e, do różnych rzeczy. Przede wszystkim do Palestyńczyków. Ja mam takie wrażenie, że tak jeszcze jak rozmawiałam na przykład z moimi znajomymi, którzy mieszka, mieszkają przy granicy z Gazą, wielu z nich miało bardzo takie pokojowe, powiedzmy w, w, w, w warunkach izraelskich nazwalibyśmy to lewicowe poglądy. 7 października zmienił właściwie wszystko. Moi znajomi zaczęli masowo kupować broń, do obrony. Ci, którzy byli przeciwni posiadaniu broni i tak dalej. Dokładnie. Tak? Ci pacyfistyczni, pokojowo nastawieni do Palestyńczyków zaczęli mówić trochę innym językiem. Zaczęli mówić, że oni nie widzą możliwości porozumienia z Palestyńczykami. To ma przełożenie na w zasadzie wszystko. My tutaj dzisiaj nie mówiliśmy o tym, ale to, co dzisiaj się dzieje na zachodnim brzegu, to znaczy narastająca przemoc, właściwie terroryzm żydowski, czyli Osadników żydowskich przeciwko Palestyńczyków przybiera właściwie rozmiary do tej pory niespotykane i niesłychane. Właściwie nie ma dnia, aby nie doszło do jakiegoś incydentu z użyciem broni, nie wiem napaści, pobicia lub zabicia palestyńczyka z rąk izraelskiego osadnika. Więc jakby na czele Ministerstwa Obrony Narodowej stoi Itamar Ben-Gwir, który sam jest osadnikiem i który po 7 października osobiście wręczał strzelby innym osadnikom na zachodnim brzegu, właśnie niby, żeby oni mieli się jak chronić, co się, czego skutki widzimy właśnie na, na cały dzień. To znaczy widzimy w rosnącej przemocy ze strony osadników wobec Palestyńczyków. Czyli po 7 października, po tym ataku Hamasu, tym bezprecedensowym ataku Hamasu, coś w tym społeczeństwie pękło, że do głosu aż tak bardzo doszli ci radykałowie? Tak. I wiesz, ja ostatnio... Ym, Utkwiła mi bardzo w głowie taka rozmowa ze znajomym z Jerozolimy. Rozmawialiśmy o tej słynnej ustawie wprowadzającej kary śmierci dla tak zwanych terrorystów, która de facto dotyczy tylko palestyńczyków. palestyńczyków. I on, który wydawał mi się takim człowiekiem umiarkowanym wyborcom partii centrowych. Absolutnie niezwolennik Benjamin Netanyahu, tym bardziej niezwolennik Itamara Bengwira, który był zresztą sponsorem tej ustawy. I on w tej rozmowie przyznał, że absolutnie popiera tę ustawę, że nie ma możliwości... On nie, nie widzi powodu, dla którego ta ustawa miałaby nie przejść. Tak powinno być. Nie ma, nie ma litości dla, dla terrorystów bez wnikania w szczegóły, no bo tak naprawdę yy, yy, diabeł tkwi również w tej ustawie w, w szczegółach. Więc jakby możesz powiedzieć, że to jest tylko jedna osoba, ale ja takich głosów słyszałam więcej. To znaczy od osób, które które jeszcze do niedawna prezentowały zupełnie inne poglądy. Zupełnie inaczej się z nimi rozmawiało. Mam wrażenie, że po 7 października coś w nich wszystkich się po prostu bardzo, bardzo, bardzo złego stało. I oczywiście to jest pewnie zadanie dla psychologów, żeby wyjaśnić, co tak naprawdę, jakie procesy psychologiczne zaszły. Na ile to jest usprawiedliwione, na ile nie, na ile można coś z tym zrobić, prawda, jakoś y, próbować też przeprowadzić to społeczeństwo przez tą właśnie traumę. Ale mam wrażenie, że o ile y, część tego zadania powinna być po stronie polityków, to akurat, no akurat... Obecnie rządząca ekipa w Izraelu, no myślę, że to byłaby ostatnia siła polityczna, która by się mogła podjąć tego zadania, czyli takiego przejścia, uzdrowienia, nie wiem, jakiejś rehabilitacji społeczeństwa izraelskiego, czy pokonania te, te, te, tej wielkiej, ogromnej traumy. Mam wrażenie, słuchając Ciebie, że... Tak naprawdę jeszcze chyba nie zdajemy sobie dzisiaj sprawy, co stało się tak naprawdę na Bliskim Wschodzie 7 października 2023 roku, bo konsekwencje tego dnia odczuwamy do dzisiaj, między właśnie w wojnie Izraela z Libanem, Hezbollahem i w wojnie z Iranem. Dziękuję bardzo. Agnieszka Zagner, dziennikarka Tygodnika Polityka od lat jeżdżąca na Bliski Wschód była drugim gościem w weekendowej audycji Polskiego Radia 24, Świat 24. A za uwagę, dziękuję Wojciech Cegielski. Wiatr 24 Reklama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 10 yeah. Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej w 10 lekkich latach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na Zła Złap okazję, zanim znikną. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, rządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni. Oraz ekstrakt z głogów wspomagający krążenie krwi. Zdrowic Skurcz Senior i niech skurczcie nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowic Spółkażu. Wiosenna wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Power. Power. Po reklamie.